Oxytree to temat, który na wszystkich targach rolniczych jest obecny i żywo jest dyskutowany wśród rolników, bo tak jak popatrzeć na symulację, uprawa ta wydaje się być bardzo opłacalną. Jak to wygląda w szczegółach? Rozmawiam z panem Kamilem Jakubowskim. Proszę powiedzieć, wymagania glebowe, wodne, pokarmowe, jak to wszystko wygląda? Jeśli chodzi o wymagania glebowe, staramy się wejść w ten rynek, gdzie gleba... Nie nadaje się już na uprawy rolnicze, albo te uprawy rolnicze nie dają już takiego efektu, jakiego się spodziewamy. Więc są to klasy jak najbardziej czwarta, A, B, piąta. No ale czwarta, A, B to się pszenicy jęczmi uprawia. No tak, ale już plonu już takiego nie da, a niestety nasza roślina da dużo większy zysk. Jeśli chodzi o wymagania pokarmowe, oczywiście przy tak słabej glebie należy tych składników pokarmowych dostarczyć. Głównie nawozy azotowe. My polecamy zawsze szybko działające saletry ze względu na to, że przy lekkiej glebie na przykład mocznik nie jest w stanie pełnych składników nam dać, bo one są wymywane do głębszych warstw, więc szybko działające saletra przy hektarze, przy 500 sztukach w sezonie wegetacyjnym dajemy 100 kilo. więc w przypadku upraw rolniczych są to bardzo małe ilości. 100 kg składnika? 100 składnika. Ale dajemy to co rok, czy tylko raz? Dajemy to przez pierwsze 3 lata. Pierwszy rok ważny, bo sadzimy. Drugi rok ważny, bo będziemy ścinać, żeby pobudzić roślinę do szybszego wzrostu, więc też ważny. W trzecim roku również zalecam, żeby nie było tego szoku dla rośliny, że dawaliśmy, dawaliśmy nagle, jak sobie sama. Więc warto też jeszcze utrzymać, już nie te dawki same, tylko po prostu dokarmić. Mówimy o punktowym nawożeniu. Tak jest. Będziemy nawozić już później punktowo. Oczywiście możemy stosować również nawozy organiczne, typu obornik czy gnojowica, rozlewając lub mieszając glebą w międzyrzędziach. Też to jest dopuszczalne i też bardzo fajnie, bo wiadomo, nawozy organiczne poprawiają tą strukturę gleby. A pozostałe makroskładniki nie są aż tak istotne? Również dajemy fosfor z potasem jesienią, czy to w, przy pomocy kompleksowych nawozów NPK, czyli polifoska, amofoska, lub z superfosfat z solą potasową. To już jest indywidualny upodobań po prostu pantatora. Jeśli chodzi o podlewanie, to bardzo ważne, bo w naszych warunkach klimatycznych niestety ilość opadów jest niewystarczająca dla rośliny, więc warto jest podlewać, a nawet trzeba podlewać, żeby utrzymać nasze przyrosty. Czyli ile właściwie ona by potrzebowała tego deszczu? Od 800 mm wzwyż. Dlatego mówię, 5 litrów tygodniowo lub co 3 dni 3 litry. I to jest dla mnie optymalny i czas, i ilość. Na przykład mamy dzień, że obfity op opadlam spali, rezygnujemy z jednego podlewania, w następnego niestety nie. No bo wiadomo, gleba piaszczysta, tak gleba bardzo szybko przesiąknie i już mamy stratę. Także podlewanie jak najbardziej. Podlewanie to wiadomo, jak działają tego typu instalacje, choćby w sadach, tak? To nie jest żadna tajemnica. jakiej ilości moglibyśmy się spodziewać tego surowca, tak, przy założeniu, że ścinamy w szóstym roku, tak jak Państwo rekomendujecie, przy takim nawożeniu, jak powiedzieliśmy, czyli tego głównego plonotwórczego azotu 100 kg w czystym składniku przez pierwsze 3 lata, plus oczywiście nawadnianie, tak jak Pan wspomniał, to jaki rząd wielkości plonu jest spodziewany? Średnio z hektara przyjmujemy 250 metrów sześciennych w każdym cyklu. A gdyby nawożenie zwiększyć, czy to się zwróci nam w większym plonie, czy nie? Powiem tak, na pewno będzie prąd większy, aczkolwiek struktura drewna nie będzie już taka, jak sobie życzymy. Także raczej będziemy nawozić przez pierwsze 3 lata, drzewo wtedy ma duże przyrosty, potem ma sobie radzić samo, czyli czerpać składniki tego przez system korzeniowy, wtedy zagęszcza tą strukturę, drewno jest lepszej jakości. Dobrze, wiemy już jak nawozić, wiemy już, że trzeba nawadniać, co dla wielu rolników jednak jest barierą. Wspomnijmy trzeci, najpoważniejszy problem, czyli choroby i szkodniki, bo przecież wiadomo, że w każdej roślinie jakieś są. Oczywiście, jeśli chodzi o choroby grzybowe czy bakteryjne, nie występują na naszej uprawie. Jeśli chodzi o szkodniki doglebowe, to jak najbardziej drutowce, pędraki, czyli na wszystkich nieużytkach, tam gdzie stanowią zagrożenie dla innych roślin, dla nas też. Jeśli chodzi o szkodniki drewna, nie ma. Jeśli chodzi o szkodniki liści, mogą lokalnie pojawić się mszyce lub gąsienice, ale jest to tak znikoma ilość, że jedynie roślina może ucierpieć pod względem estetycznym. Nie jest zahamowany jej wzrost. Także nie są stosowane żadne środki ochronne właśnie w celu usunięcia szkodników. Raczej mechanicznie są gośnice po prostu ściągane, ale mówię, to tylko względy estetyczne. Z tego co mówicie Państwo, sadzonki sadzimy relatywnie późno, bo właściwie latem. Jakie w związku z tym musi być przygotowanie gleby do sadzenia? Jeśli chodzi o przygotowanie gleby... My rekomendujemy te słabsze gleby, przeważnie to są nieużytki, trwałe użytki zielone, więc tam trzeba kompleksowo glebę przygotować, czyli głęboka orka Przed zimą Przed zimą, oczywiście analiza glebowa w celu weryfikacji, czy odczyn pH jest odpowiedni, naszego rośnia toleruje pH od 5,5 do 8,9 więc jeśli jest konieczne, wapnujemy Jeśli jesienią wykonamy wapnowanie i orkę wiosną rozrzucamy obornik, również należy go przyorać. Przed samym sadzeniem warto, wiadomo, chwasty już mogą wyjść, warto jest albo zbronować, albo skultywatorować teren. Dołki podsadzonki zawsze ja rekomenduję wykonać miesiąc przed planowanym sadzeniem, ze względu na to, że tak wykopaną glebę mieszamy z nawozem, dodatkowo obornikiem, bo dołki robimy na głębokość metr 150 cm. Czemu tak głęboko? Ze względu na to, że w pierwszym roku roślina jest w stanie wytworzyć tak długi system korzeniowy, więc Zważamy jej optymalne warunki. Czemu miesiąc przed? No bo gdy glebę wymieszamy z obornikiem, znowu zasypujemy te dołki, gleba pod wpływem grawitacji osiądzie. Więc nie chcemy, żeby rośliny były w dołkach, żeby woda przy bardziej zwięzłych glebach, woda może po prostu zasypiska wodne mogą się tworzyć, rośliny mogą gnić. Także zawsze wcześniej z górką zasypujemy tą glebę, ona ładnie osiądzie, przeważnie wygląda się nam z profilą glebowym. Tak przygotowany teren należy dokonać sadzenia. Czyli sadzimy ręcznie, a nie sadzarką, taką jak na przykład do warzyw? Nie, nie. Sadzimy ręcznie, gdyż to są 20-centymetrowe zielone sadzonki, także wszystkie maszyny są w stanie je po prostu zniszczyć. Ostatnia sprawa. Kto to od nas kupi? Gdzie kupi? Za ile i przy jakich parametrach? Firma gwarantuje po zgodę ustalonej cenie, w czasie zakupu podpisujemy umowę. Tam jest gwarancja z naszej strony, że za każde drzewo płacimy 50 euro. To jest średnia po prostu z klasy trzymanych drewna. Od tysiąca sadzonek, czyli od 2 hektarów przy więźbie sadzenia 4 na 5 firma gwarantuje załadunek, odbiór drewna na swój koszt. Przy mniejszych ilościach będą organizowane punkty skupu, będzie trzeba to drewno po prostu dostarczyć do tych punktów.